Kuta dziewięć dziewięć. Przez Kopeć od wielu lat trzymany był w piwnicy. Karmiony był ludzkimi mózgami, a do picia dostawał krew. Pewnego chujowego dnia, kiedy ojciec długo nie przychodził z jedzeniem, głodny Kopeć wyważył drzwi kutasem i, i uciekł do lasu. Wracaj tu chuj, obroście. Kopeć nie posłuchał się ojca i biegł dalej, aż nagle wywrócił się i wpadł do głębokiego dołu. Och kurwa! Moja głowa... Skąd tu tyle liści? Gdzie jesteście, moje grzybki? La la la la la la... Potrzebuję was, prawdziwki... La, la, la, la, la, la. A skąd to pierdoli? O! Jaki ładny ma ślak. Stara grzybiara nie wiedziała, że nie wyrósł z ziemi. O, a jak szybko rośnie, o! Jak się paskudnie nie lepi! Gdzie mój nożyk? O! Ty, stara po! Starucha wskutek strachu upadła na zawał i odpadł jej język. Aha... Mózg! Mm. Wyśmienijcie! Więcej! Więcej! Po chwili wyczuł zapach niemy tych harcerzy. Harcerze! Harcerze! A co pan się zgubił w lesie? Może pana podprowadzimy? Chuj mi, krwawi. Ale pan bluzga. Bluzga. Dawaj, muzga. Niech pan nie puści. Na pomoc. O Boże, zaraz wymiotuję. Kwi. Kwi. Zaspokojony kopeć uciekł i zniknął w ciemnym lesie. Och, Claudio, jaka piękna noc w lesie jest tak ciepło i przytulnie. Och tak, kochanie. Mózga!